Wibracja 93 Jestem Światłem Kiedy przypominasz sobie, że jesteś światłem, z twojego wnętrza wydobywa się ogromny słup świetlistej energii. Aniołowie, mistrzowie i wszystkie istoty wszechświata, w tym inni pracownicy światła, są przyciągani do twojego światła jak do magnesu. Dzisiaj przyciągnij ku sobie swoją osobistą społeczność światła. Wibracja na dziś Jestem światłem. Jestem połączony ze źródłem światła wszechświata. Jestem jednością ze wszystkimi światłami świata. Podziel się wibracją. Dzisiaj wybieram, by jaśnić. Przyłączysz się?